Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto, odcinek siedemnasty — O gotówkę nie chodzi — rzekł von Brauchych. Sprzedamy panu majątek na dogodnych ratach i rozłożymy spłatę na długie terminy, bo nie chcielibyśmy widzieć rodzinnego gniazda w niepowołanych rękach. — Pan należy do starej szlachty. — Pan kocha wieś. Jest pan zapewne dobrym rolnikiem, mamy więc pewność, że majątek nasz nie stanie się żerowiskiem dla spekulantów. Przyniosłem z sobą plany kacka, a nawet wziąłem z sobą plany domu i budynków gospodarskich. Rzekł, wyjmując z rolnu mapy. — Herr Rytmeister, rzekłem, nie wiem... — Czym to tłumaczyć, ale mam dziwne wrażenie, że doskonale znam rozkład dworu w kacku? — Pon Brauchwycz spojrzał na mnie tajemniczym wzrokiem. — Tak, panie baronie, pan był dzisiejszej nocy u nas w domu. — O, nie miałem na chwilę. — Czy jestem ofiarą jakiejś telepatii? — pomyślałem sobie. Nastała chwila milczenia, którą przerwał wreszcie pan Brauchwicz. — Jak pan postanowi to pańska rzecz? — Powiedział. — Ja pana nie namawiam, ale proszę pana do nas dzisiaj po południu na kawę i lampkę wina. Pożegnawszy Brauchwicza, długo nie mogłem przyjść do siebie. Dopiero chłopak hotelowy przypomniał mi, że nadal czeka na mnie śniadanie. Po południu kazałem osiodłać konia i o godzinie czwartej znalazłem się przed szlosem w kacku. U wejścia czekał na mnie rotmistrz von Brauchwycz. Przeprosiwszy gospodarza za moje sportowe ubranie, znalazłem się wśród tak dziwnie znajomych miścian. Każdy drobiazg, każdy mebel, każdy pokój był jakby powtórzeniem mojego snu z ostatniej nocy. Rotmistrz... Zapoznał mnie ze swoim stryjem, pułkownikiem huzarów śmierci, donoszącym swój stary mundur, był bowiem ubrany w kurtkę huzarską, spodnie z szerokim srebrnym lampasem i długie, palone buty. Zasiedliśmy w sali jadalnej, gdzie podano suty podwieczorek. Kawa była doskonała, jakie świeże bułeczki i rogaliki, mimo że obaj ze stryjem byli starymi kawalerami. — Nie mogłem oderwać oczu od starych szaf gdańskich. — Te szafy gdańskie, jak i większość umeblowania, należą do kacka — rzekł znacząco pułkownik. Po podwieczorku zapaliliśmy cygara i siedliśmy na tarasie, skąd rozpościerał się widok na błyszczącą w promieniach zachodu tafle morza i zieleń drzew opasujących brzeg morski. W powietrzu panowała ta czarowna, wonna zapachem kwiatów cisza sierpniowa. Rozmawialiśmy o dawnych czasach, o pułku huzarów śmierci, o pobycie kron prynca Wilhelma w Copotach, o dawnym Berlinie, nie poruszając sprawy kupna. Dopiero gdym siadł na konia, von Brauchwitz powiedział mi wprost — proszę pana o ścisłą dyskrecję. Skoro się Pan na myśli coś postanowi, to proszę niezwłocznie dać mi znać. Długo nie mogłem się uspokoić. Łamałem sobie głowę, jak rozwiązać tę sytuację. Pokusa była zbyt wielka. W głębi duszy miałem jednak wyraźną obawę odwetu niemieckiego, a co za tym idzie, ewentualnej utraty Kacka. Znając Niemców, przeczuwałem, że ten odwet nastąpi prędzej czy później. Miałem również obawę przed zaciąganiem długu, będąc pomny na przestrogi mojego ojca. Z drugiej strony majątek był piękny, pola orne z łagodnymi spadami, łąki pierwszej klasy. Przez tyle lat taksowałem majątki, że moje wprawne oko od pierwszego wejrzenia zdolne było ocenić prawdziwą wartość tego pięknego obiektu. Czułem, że zdołałbym nie tylko wygospodarzyć procenty, ale i spłatę. Położenie kacka było idealne. Czegóż nie można byłoby tam wyprodukować i sprzedać? Sprawa ciągnęła się kilka miesięcy. Wyczowie dokładali wszelkich starań, aby mnie utrzymać przy zamiarze kupna. Wreszcie rząd polski po zajęciu Pomorza nabył ten majątek, zmusiwszy Wyczów do przymusowej sprzedaży. Następnie mały kack został odsprzedany na ulgowych warunkach, w formie, której nie chcę dosłownie określić. Senatorowi Gdańska. Bogatemu hurtownikowi Dżułelowskiemu za ewentualne przysługi, które w Senacie Gdańskim miał czynić dla rządu Rzeczypospolitej. Sprawa niedoszłego kupna rozeszła się po Gdańsku i okolicach. Miejscowe ziemiaństwo z rabiostwem Kaiserlingami nie mogło mi darować, że z powodu mojej odmowy majątek dostał się do rąk żydowskich. Mieli do mnie pretensje i von Brauchwiczowie, a rotmistrz używał swoich niepospolitych zdolności telepatycznych, by ich majątek mnie przypadł. Najbardziej bodaj oburzony był profesor Noe. Przy każdym spotkaniu, czy to w Gdańsku, czy później w Warszawie, dokąd często przyjeżdżał, nie omieszkał mi powtarzać «Aber mein lieber baron». Pan to zrobił wierutne głupstwo, nie kupując kacka. Niestety, wiedziałem, że kupno małego kacka wywoła zaraz w nagonkę na moją osobę i będzie to woda na młęda Daszyńskiego i jemu podobnych. Nie kupiłem majątku, by nie posądzano mnie o brudne ręce. W tym samym czasie oburzała mnie absolutna bezkarność nadużyć przez demagogów chłopstwa lewicy i wzrastająca zależność państwa od tych wszystkich noworyszów, którzy na równi ze mną przyszli do państwa polskiego ubodzy, a zdążyli kosztem Polski i kosztem wszystkich obywateli w kilka krótkich lat wyrosnąć na potentatów finansowych. Utwierdziłem się w tym czasie w przekonaniu, że szerzenie socjalizmu jest bardzo opłacalnym zajęciem i doskonałą odskocznią, do prowadzenia prywatnych interesów. Różnica krwi Minister Skarbu Bieliński, zainteresowany zakupem przeze mnie nieruchomości w Gdańsku, prosił Minkiewicza, bym w czasie bytności w Warszawie stawił się osobiście u niego. Wyzwany akurat przez premiera, postanowiłem złożyć Bielińskiemu wizytę. Uprzedzony do wszystkiego, co pachniało Galicją, szedłem na to spotkanie z niechęcią. Nad wyraz przyjemnie zaskoczyła mnie miła rozmowa z ministrem Bielińskim. Okazał się nie tylko człowiekiem niepowszednim i bardzo sympatycznym, ale również świetnym finansistą, doskonale orientującym się w sytuacji w kraju. — Patrzę z niepokojem — rzekł Bieliński — na te orgię szastania pieniędzmi, na te wszystkie niepotrzebne wydatki reprezentacyjne, które nikomu nie zaimponują. Miałem w ręku wasze sprawozdanie. Jesteście najtańszym zespołem, który ma tyle na głowie. Rad jestem, że widzę w panu człowieka, który prowadzi tę placówkę tak oszczędnie i stawiam panów za przykład innym. Dziękuję za uznanie. Odparłem. Jedną z przyczyn, że dobrałem taki zespół moich współpracowników jest to, że pochodzimy wszyscy ze starych rodzin ziemiańskich i nie musimy się dowartościowywać na koszt państwa zbędną reprezentacją. Natomiast, jako byli właściciele ziemscy, zdajemy sobie szczególnie sprawę, jak ważne jest oszczędne gospodarowanie. Minister uśmiechnął się do mnie ze zrozumieniem. — Wracając do zakupów. — Doceniam pańską samodzielność. Rozumiem, że w pańskich warunkach nie można się o wszystko pytać i radzić Warszawy. Zresztą ma pan pełnomocnictwa prezydium Rady Ministrów. — Dobrze że bierze pan wszystko na swoją odpowiedzialność. Niech pan tylko tak siebie obwaruje, aby się do pana później nie przyczepiano. Wer fil fragt, fil antwort kriegt. Kto dużo pyta, otrzymuje dużo odpowiedzi. Powiedział z wiedeńskim akcentem na pożegnanie. Paderewski, jak zwykle, przyjął mnie bardzo serdecznie, i poza kolejką ku wielkiemu niezadowoleniu oczekujących osób. Szczególnie jakiś siwy pan o gęstej czuprynie głośno wyrażał swoje niezadowolenie. Premier rozpytywał mnie o sytuację w Gdańsku, a na końcu przekazał mi prośbę wiceministra spraw zagranicznych Skrzyńskiego, bym spotkał się z pułkownikiem brytyjskim, który chciałby dowiedzieć się z wiarygodnych źródeł i od naocznych świadków, o okrucieństwach bolszewickich w Rosji. U wyjścia z gabinetu minąłem się z owym siwym, niezadowolonym panem. Sekretarz powiadomił mnie, że jest to poseł na Sejm, pan Ignacy Daszyński, który chciałby się ze mną zobaczyć i prosił, abym poczekał na niego, aż wyjdzie z gabinetu premiera. Mając czas ograniczony, i brak jakiejkolwiek ochoty do spotkania z Daszyńskim, oznajmiłem sekretarzowi, że gotów jestem poczekać najwyżej jakiś kwadrans, bo tyle mam jeszcze spraw do załatwienia przed wyjazdem do Gdańska. Zabierałem się już do wyjścia, gdy w drzwiach ukazał się Daszyński, który podszedł do mnie. — To pan jest tym delegatem w Gdańsku, który zabawia się kupowaniem nieruchomości? — rzekł nieprzyjaznym tonem. — Jeżeli pan uważa moją pracę za zabawę — odrzekłem ze złością w głosie — to mogę panu posłowi wyrobić przepustkę do Gdańska, by osobiście pan sprawił, jak ta zabawa wygląda. — Pan prowadzi w Gdańsku placówkę, która swoim charakterem wcale nie odpowiada pojęciom demokracji — odrzekł z sarkazmem w głosie. — Mój drogi panie, — rzekłem, — ja się w politykę nie zabawiam. Mam polecony wyładunek w porcie i mam polecone dbanie o interesy Rzeczypospolitej. Niech więc zostawi mnie pan ze swoimi uwagami w spokoju. — A co do charakteru placówki, to niech się pan spyta premiera i komendanta, co o oni sądzą? — Moi ludzie to sprawdzą. — Moi ludzie to sprawdzą, — powtórzył Daszyński. — Ogarnęła mnie wściekłość. — Jeżeli pan uważa, panie Daszyński, za demokratyzm, nasyłanie na mnie swoich szpicli partyjnych, to oświadczam, że jeżeli takowi zjawią się na terenie Gdańska, to potrafię ich prędko wyrzucić. — Co do pańskiego przyjazdu, to oświadczam że będę rad powitać na miejscu pana jako posła i udzielić wszelkich wyjaśnień, jakich pan sobie zażyczy. — Ja, panie, jestem z Litwy i nie znoszę tych waszych galicyjskich metod kąsania z tyłu załytki. Jako myśliwy mówię to panu. — Rasowy pies zawsze atakuje od przodu. — A kundel? — Od tyłu! Pułkownik Percival był oficerem jednego z angielskich pułków gwardii. Mimo że doskonale ubrany, to świetnie nadawał się do karykatur pisma humorystycznego Punch. Zgłosiłem się do niego w godzinach przedpołudniowych. Mieszkał na pierwszym piętrze hotelu Bristol w jednym z reprezentacyjnych numerów. Był już powiadomiony o mojej ewentualnej wizycie, przyjął mnie jednak z lodowatą kurtuazją. Pan, zdaje się, chciał mnie poinformować o tym, czego był pan świadkiem w Petersburgu. Wszystkie wiadomości stamtąd są tak wyolbrzymione, so much exaggerated, że trudno temu uwierzyć. Koniec odcinka siedemnastego. Odcinek osiemnasty. Sądzę, że to jakieś nieporozumienie odrzekłem zimno. To pan pułkownik wyraził życzenie, aby się ze mną zobaczyć. Czy może pan przytoczyć jakieś konkretne fakty? Rzekł pułkownik, pomijając moją uwagę. Nie wiem, co pan nazywa konkretnymi faktami. Mogę panu jedynie powiedzieć, co widziałem ja, jak i moi koledzy z brytyjskiej misji wojskowej w Petersburgu, których nazwiska wymienię. Bardzo proszę. Odparł. Opowiedziałem mu między innymi, o morderstwach na bezbronnych ludziach, na kobietach, o dzieciach przybitych za język do stołu. Słuchał moich opowieści... Z widocznym niedowierzaniem. — It is too horrible to be true. — Zbyt straszne by było prawdziwe, — rzekł, kiedy skończyłem. — Well, — rzekłem już czerwony z wściekłości, czy pan uważa mnie za kłamcę? — O, oh, no, oh, no. — Ale zapewne uległ pan ogólnej psychozie i widział rzeczy, których nie było. — Może byśmy razem zjedli lunch? — spytał na zakończenie. — To ja chciałem pana zaprosić na lunch, ale uważam, że wspólny lunch nie zrobiłby panu, a szczególnie mnie, żadnej przyjemności. Odparłem wstając i włożywszy rękawiczki i kapelusz wyszedłem bez pożegnania, zostawiając osłupiałego pułkownika. Jakież było moje zdumienie, gdy w parę dni po przybyciu do Gdańska... Ujrzałem pułkownika Parsiwala w towarzystwie majora Harvey'a. Zaprosiłem go na lunch do wspólnego stołu i posadziłem między sobą a admirałem Borowskim. W czasie rozmowy pułkownik Parsiwal spytał od niechcenia, czy admirał nie słyszał czasem o wybitnym parlamentarzyście rosyjskim. — Prominent member of the Russian Parliament, jak się wyraził. — Panu Pasoła, bo to jest mój krewny, dodał z godnością. — Naturalnie, mister Pasoła był prezesem koła żydowskiego w Dumie. Odpowiedział z zadowoleniem admirał, a do mnie mruknął. — No i gwardiejec dołożył wam. Nastała chwila niezręcznego milczenia. Jak łatwo jest Żydom zmienić się z pasoara na persiwala pomyślałem. Przypomniałem sobie usłyszane w Petersburgu słowa J. B. Holla, który obserwował Żydów uczonym okiem brytyjskiego wywiadowcy. Oni są wszędzie są nawet we wrogich sobie obozach. I zawsze solidarnie dbają o interesy swojego narodu. Czy pan wie, że mimo kałmuckiego pochodzenia Lenin to też prawy Żyd, bo nie z ojca, lecz z matki Żydówki, a to u nich dużo znaczy? Jego matka, Maria Aleksandrowna, była córką doktora oszczonego Żyda z Żytomierza, który na chrzcie zmienił imię Sról na Aleksander, a Mojszewicz na Dymitrewicz, biorąc to imię i aczestwo od swojego chrzestnego. Jego ojciec nazywał się bowiem Mojsze Isakowicz Blank i był kupcem w starokonstantynowie Boińskiej prowincji. Na początku 1919 roku Sejm pozostawił naszą placówkę w spokoju. Już jednak po paru miesiącach zaczął się poważny nacisk ze strony różnych ugrupowań sejmowych, abym potrzebnie lub niepotrzebnie angażował w Gdańsku ludzi cieszących się poparciem tego lub innego stronnictwa. Opierałem się temu mocno, stawiając moją odmowę dosyć autorytatywnie. — w moich raportach podkreślałem, że w Gdańsku bardzo szkodliwym dla opinii o Polsce będzie napływ Polaków do tego miasta, a szczególnie różnego rodzaju ludzi interesu, polityków i spekulantów. Miałem w tej sprawie również wiele kłopotów z niemieckim dowództwem wojskowym. Wreszcie udało mi się postawić sprawę na właściwej płaszczyźnie. Wprowadzając procedurę, że chętni na wjazd na teren Gdańska musieli wypełnić w moim biurze w Warszawie specjalne formularze, które wysłane tegoż samego dnia do Gdańska były przeze mnie rozpatrywane i w przypadku zgody podpisane przeze mnie oraz w imieniu władz niemieckich przez porucznika Karnata. Tak zaparafowane formularze były honorowane przez Grenzschutz na granicy w Iłowie. Stwarzało mi to dużo wrogów i zabierało czas, bo nie było prawie dnia, by ktoś nie chciał się przedostać do Gdańska. Pisano do mnie listy polecające z rekomendacjami ministrów i posłów do Sejmu. Każdy zaś poseł, a szczególnie z Lewicy, uważał za swój obowiązek wszędzie wścibiać nos, wszędzie węszyć nadużycia i prowadzić swoją agitację. — Dlaczego więc nie jechać do Gdańska? Pewnego przedpołudnia zadzwonił do mnie admirał Borowski ze swojego biura w porcie. — Panie Mieczysławie... — Usłyszałem jego głos. — Nie wiem, co robić. Dzisiaj rano zjawiły się w porcie jakieś dwie figury z Polski. Bez mojej zgody zbierają kontrolerów, zaznajamiając ich ze zdobyczami demokracji. Buntują ludzi... Przeszkadzają w wyładunku i agitują za wstąpieniem do Polskiej Partii Socjalistycznej, której oddział chcieliby tutaj założyć. Ale czy mają przepustki do Gdańska? I co to są za jedni? Spytałem. Powiedzieli, że żadnych przepustek im nie potrzeba, bo są posłami na Sejm. Nie wiem więc, jak się tutaj dostali. Panie admirale, odrzekłem zły na takie warszawskie porządki. Pyta pan, co z nimi robić. — Pan jest odpowiedzialny za spokój w porcie i za wyładunek. Czy ma pan jakiś niedoładowany wagon z mąką? — Przypuszczam, że pociąg z załadunkiem odjedzie do Polski za jakąś godzinę. Admirał chrząknął. — Rozumiem. — Odrzekł. Wieczorem przy kolacji spytałem admirała, jak załatwił tę sprawę. No, — Wszystko okej, okay, — odrzekł admirał. — Przyjechali bez przepustki. Nie prosili o zezwolenie na wejście do portu. To odesłałem ich z powrotem w granice Polski, jako ludzi niewiadomego pochodzenia, zresztą tak, jak pan radził. Z pociągu nie wyskoczą, bo wagon jest zaplombowany. Napisałem do naszej placówki w Mławie, żeby zdjęli plomby, otworzyli wagon o tym numerze i przyjęli ich... Pod rozpiskę. Na rano wezwano mnie w porcie do telefonu. Usłyszałem głos pana Ratomskiego z Muławy. — Panie delegacie, mamy kłopot. Według instrukcji pana admirała otworzyliśmy zaplombowany wagon i znaleźliśmy tam dwóch panów trochę wytarzanych w mące i złych jak ściekłe psy. Zawezwali zaraz policjantów z posterunku. Kazali spisać protokół, likwidując się jako posłowie. Mnie niewinnego wyłajali, jak się da. Dałem im mimo to śniadanie i tłumaczyłem, że to pewnie jakieś nieporozumienie. Odjechali do Warszawy w pierwszej klasie, pierwszym pociągiem pasażerskim i powiedzieli, że tej sprawy nie puszczą. Zaczęły się dla mnie koszmarne dni. Telegramy, listy oficjalne od Prezydium Rady Ministrów, list od Minkiewicza, zapytanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, list od posłów na Sejm. Posypały się oskarżenia o samowolę, warholstwo itd. Wreszcie żądanie z Prezydium Rady Ministrów, abym osobiście przyjechał się wytłumaczyć. Odpowiedziałem stanowczo. Że nie mam czasu na jazdę do Warszawy w takiej sprawie i że admirał Borowski miał pełne prawo odstawić do Polski ludzi przybyłych bez naszej i Niemców zgody. Hrabiego Stanisława Sierakowskiego poznałem przez Witolda Wańkowicza. Wchodząc z któregoś dnia do pokoju Witolda, zastałem tam bardzo sympatycznego pana. Na końcu miłej rozmowy hrabia zaprosił mnie do swojego majątku w Waplewie pod Malborkiem. Oboje państwo sierakowscy zrobili na mnie jak najlepsze wrażenie. Rodzina sierakowskich była jedną z nielicznych rodzin starej szlachty pomorskiej, które na Warmii nie uległy zniemczeniu, lecz wręcz przeciwnie walczyły z uporem o polskość bezinteresownie ryzykując swoim bezpieczeństwem i majątkami. Hrabia Sierakowski był lubiany i ceniony przez ludność mazurską i Kaszubów. Sierakowscy zakładali polskie szkoły, biblioteki, a hrabina Sierakowska z całym poświęceniem niosła pomoc nie tylko moralną, ale i materialną, nawet w miejscowościach, oddalonych o wiele dziesiątków kilometrów od Waplewa. Podziwiałem jej niestrudzoną pracę i energię, z jaką walczyła o prawa polskie na Warmii i Mazurach. Niemcy nienawidzili Sierakowskich, ale bali się ich ruszać. Stanisław Sierakowski był w swoim czasie posłem do Parlamentu Rzeszy i do Sejmu Pruskiego. Ponadto Sierakowscy należeli do arystokracji, przed którą niemiecki urzędnik i pruski policjant odczuwali naturalny respekt, bo byli powiązani z innymi rodzinami arystokratycznymi przyjmowanymi na dworach. Hrabina halszka Śrakowska, żona Stanisława, była córką księcia Andrzeja Lubomirskiego z Przeworska i siostrą księżny Elżbiety Eustachowej Sapierzyny. Byłem bardzo rad z nawiązania stosunków z Waplewem, majątkiem wzorowo prowadzonym, co jako rolnik umiałem zawodowym okiem taksatora z miejsca ocenić i tą miarą oceniałem również ludzi. Staś Sierakowski okazał się ponadto bardzo miłym kompanem i wkrótce zaprzyjaźnił się z całą misją. Pani Halszka była również bardzo towarzyska, dowcipna, wesoła. Nazywaliśmy ją Grafin Mama i na to zaszczytne imię w pełni zasłużyła. Staś Sierakowski bywał częstym naszym gościem w Gdańsku. Czasami zaglądała do nas pani Halszka i wieczory spędzone w jej towarzystwie pozostały mi w pamięci jako jedne z najmilszych chwil gdańskich. My również korzystaliśmy z gościnności Hrabiostra Sirakowskich i nasze rzadkie, wolne dni zwykliśmy spędzać w Waplewie. Bywał u nich major Webb, komandor Henrahan, major Harvey, a nawet księgowy Henry Bankford Smith. W ich majątku stawał się przemiłym towarzyszem. Smith doskonale tańczył i wieczorem po kolacji w Waplewie Witold siadał do fortepianu a pani Halszka, bardzo lubiąca tańce, mogła wytańczyć się ze Smysem i Henrachanem. Sierakowski okazał się dla mnie osobiście człowiekiem opatrznościowym. W Warszawie powierzono mi także zadania polityczne i wojskowe. Premier zobowiązał mnie, abym informował o sytuacji nie tylko w Gdańsku, ale i na Pomorzu ze szczególnym uwzględnieniem terenów plebiscytowych. Sztab nałożył na mnie niemiły obowiązek zorganizowania służby wywiadowczej na wybrzeżu, zaczynając od Kłajpedy aż po Puck. Przysłano mi w tym celu do pomocy jakichś dwóch jegomości. Od pierwszej chwili nie miałem do nich zaufania. I po kilku dniach pod byle pretekstem odesłałem ich do Warszawy. Praca w misji brytyjskiej w Petersburgu wyrobiła we mnie pewien instynkt. Miałem więc wewnętrzne przeświadczenie, że pracowali dla obu stron. Dla Niemców, dla nas, a może dla bolszewików, których działalność wywiadowcza na terenie Gdańska dała się już zauważyć. Rada Ludowa miała w każdym powiecie swoich mężów zaufania, ludzi dobrze poinformowanych o miejscowych wypadkach. Wolałem więc moje sprawozdania opierać na informacjach tych miejscowych ludzi, niż posługiwać się zawodowymi agentami. Koniec odcinka 18. Odcinek 19. Nie mogłem zrozumieć, jak sztab główny mógł korzystać z tak niepewnych wywiadowców, a tym bardziej nasyłać mi do Gdańska takie podejrzane figury. Osobiście po prostu nie miałem również czasu na analizy polityczne, napisanie sprawozdań do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do sztabu. Mimo żelaznego zdrowia, sypiając często po pięć godzin na dobę, byłem już tak przemęczony, że nie czułem się na siłach ogarnąć wszystkich zadań, które na mnie jako delegata Prezydium Rady Ministrów spadły. Uważałem że należy te sprawy oddać w ręce człowieka miejscowego, cieszącego się zaufaniem ludności i respektem Niemców. Człowieka doskonale obznajmionego z całą sytuacją, jaka się wytworzyła na Pomorzu, Mazurach i Warmii. Niestety, jednostki tak wybitne pod względem intelektualnym i etycznym, jak dr Bibicki, dr Kręcki, miały mało wspólnego z przeciętnym stanem Polonii Pomorskiej. Nie mogłem więc zrobić lepszego wyboru, jak powierzyć sprawy polityczne Stasiowi Sierakowskiemu. Nie ociągając się, wybrałem się na jeden dzień do Warszawy i po rozmowie z wiceministrem spraw zagranicznych, Władysławem Skrzyńskim i wiceministrem spraw wojskowych oraz z Minkiewiczem, uzyskałem zgodę na przydzielenie Sierakowskiego do mojej misji. Hrabia Sierakowski ku mojej radości propozycje te przyjął. Od tego czasu miałem spokój i zrzuciłem z siebie obowiązek, któremu podołać bym nie mógł. Sytuacja na Pomorzu, w Armii i Mazurach przedstawiała się groźnie, mimo że na terenie Prus wschodnich rozmieszczono kilka alianckich placówek rozjemczych. Placówki te były jednak nie tyle bezsilne, ile bezczynne. Oficerowie brytyjscy pełniący tam służbę, nie reagowali na łamanie przez Niemców ustaleń, ograniczali się tylko do pisania krótszych lub dłuższych doniesień i odnosiłem wrażenie, że nie zdawali sobie sprawy z tego, co działo się w terenie, po prostu mało się tym interesowali. W tym zaś czasie na całym terenie Pomorza, Warmii i Mazur rozpętała się nacjonalistyczna kampania niemiecka, zaczęły się rządy Soldateski i Grenzschucu. Z Nadbałtyki przybywały oddziały Fonde golca i ochotnicy Bemonta, które wspomagały pruską reakcję na tym obszarze. Kraj żył pod stałym terrorem. Na Mazurach dochodziło do gwałtów na miejscowej ludności. Każde słowo polskie, czy najmniejszy odruch sympatii do Polski tępiony był bez miłosierdzia. W powiatach sztumskim i kwidzyńskim były liczne wypadki podpalania wsi zamieszkałych przez Polaków, a zabójstwa i napady były na porządku dziennym. Uzbrojone bandy pod ochroną Gręc Szucu przebiegały kraj, szerząc terror i postrach. Walka objęła nawet niemiecki kler katolicki. Dostarczono mi dokumenty i listy, w których biskup Warmiński bez pardonu suspendował proboszczów posądzonych o sympatie polskie. Na podstawie informacji, które otrzymywałem z terenu, ostrzegałem Warszawę przed tym, co nam grozi. Ruch nacjonalistyczny dawał się odczuć również w Gdańsku. Doszło do kilku poważnych manifestacji antyalianckich, a głównie antypolskich przed naszym hotelem. Tłom kilka razy chciał wtargnąć do środka naszego hotelu, a gdy się to nie udało... Demonstranci rzucali kamieniami w szyby naszych pokoi na pierwszym piętrze wśród okrzyków: mit Weg mit den Amerikanern! Weg mit Polen! Precz z Amerykanami! Precz z Polakami! Po czym publiczność wydzierała się: Deutschland, Deutschland, Iberales. W tym samym czasie prasa warszawska atakowała mnie. Że przy zaadunku barek w Gdańsku nie zatrudniam polskich piaskarzy z Mazowsza, a w Sejmie posłowie żądali wyjaśnień, dlaczego ograniczam napływ do Gdańska polskich ludzi interesu, a w tym sporo z mniejszości narodowej. Rad byłem więc, że mogłem to brzemię podzielić z rabią Sierakowskim, który podjął się tego zupełnie bezinteresownie. W kongresówce nawet najzagorzalszy antysemita miał swojego Żyda, który oczywiście był wyjątkiem. Łatwo więc można dojść do przekonania, że ludności żydowskiej nie starczyłoby chyba, aby zadowolić wszystkich. Rozpatrując pisma polecające wydanie przepustki do Gdańska, nie mogłem nie zaobserwować, że tych wyjątków w świecie interesów było w Polsce jednak za wiele. Nie jestem antysemitą, ale o ile starałem się, by do Gdańska przyjeżdżało jak najwięcej poważnych przemysłowców i handlowców, o tyle obawiałem się napływu do Gdańska elementów, które niezależnie od pochodzenia zaczęłyby robić różne ciemne geszefty, które z miejsca skompromitowałyby nas wobec solidnego mieszczaństwa gdańskiego. Państwowy Urząd Zakupów również nie mógł obejść się bez pomocy hurtowników żydowskich, a szczególnymi względami cieszył się w tym urzędzie pan Świeca, w gruncie rzeczy solidny i uczciwy kupiec. Wizyty pana Świecy w Gdańsku były dosyć częste. Ponieważ o przepustki dla pana Świecy starał się sam dyrektor PUZPP, przeto nie dopytywałem się o cele jego podróży. Nie mając zaś czasu na rozmowy z panem świecą, odsyłałem go zwykle do Witolda Wańkowicza. Jak śmiejąc się opowiadał mi pan dyrektor Lachert, relacje o moim dobrym wychowaniu w ustach pana świecy nie wypadły pomyślnie. Zwierzył się on dyrektorowi Lachertowi, że ten generał delegat to on wielki grubianin. — Co innego, pan Wańkowicz, to bardzo grzeczny pan — ja wszedłem do jego gabinetu, to on stał, wyciągnął rękę i powiedział — Panie Świeca, proszę siadać. Tak ja jemu podziękowałem, że ja postoję. To on mnie znów prosił siąść. To my długo grzecznościowali. Pan Wańkowicz nie siadał, a mnie pierwszemu nie wypadało siąść. To potem pan Wańkowicz powiedział — Czem mogę służyć, Panie Świeca? to ja mu powiedziałam, gdzie taka osoba może mnie służyć. — To my, panie dyrektorze, tak dobry kwadrans przestali, nim pan Wańkowicz siadł. — To bardzo grzeczny pan, ale ten pan Jałowiecki, to on nigdy czasu nie ma i on jest wielki grubianin. Odwrotne fale w czerwcu 1919 roku podpisano Traktat Wersalski z podbitymi Niemcami. To zdarzenie o znaczeniu międzynarodowym, a decydujące dla Polski, na terenie Gdańska nie zaznaczyło się na razie specjalną zmianą w warunkach naszej pracy. Statut Wolnego Miasta Gdańska nie był jeszcze ostatecznie opracowany i zatwierdzony. Wszystko było jeszcze płynne, granice nieustalone... Dalej panowało prowizorium. Dopiero pod koniec lipca zaczął się napływ do Gdańska przeróżnych delegacji, potrzebnych lub niepotrzebnych, napływ bardziej lub mniej przydatnych ludzi. Utrudniało to moją sytuację. Będąc odpowiedzialnym wobec prezydium Rady Ministrów za wszystko, co się dzieje na terenie Gdańska, byłem zmuszony do stałego witania przyjezdnych dygnitarzy i brania udziału w różnych konferencjach, często bardzo jałowych. Musiałem spotykać, podejmować, ekspediować różne delegacje dyplomatyczne czy handlowe, co pochłaniało mi czas nie tylko za dnia, ale skracało krótkie godziny spoczynku w nocy. Bywały również komisje i bywali ludzie, którzy celowo starali się ignorować naszą placówkę gdańską. Nieraz zmuszony byłem... Do ostrego postawienia sprawy, aby ukrócić dwutorowość, czy nawet wielotorowość, które poważnie zagrażały naszej pracy lub podrywały nasz osobisty prestiż. Między innymi któregoś dnia zawitał do Gdańska generał Solochup. Podobno przyjechał oficjalnie, ale nie wiem, jaki był cel jego wizyty. Nie było go stać nawet na tę kurtuazję, aby być z wizytą u admirała Borowskiego, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wojskowych, czy u mnie delegata generalnego prezydium Rady Ministrów. Przypadkowo spotkaliśmy się z nim w hotelu. Pozwolił sobie robić nam jakieś uwagi, dając przy tym do zrozumienia, kim on to jest. Wyprowadziło to z równowagi admirała. — Panie generale, — rzekł, — na dobry początek, to powinienem był kazać wyrzucić pana z Gdańska. I wypraszam sobie wtrącanie się tutaj do spraw wojskowych za moimi plecami. — Ja mam prawo robić wszystko, co mi obowiązek Polaka nakazuje — odparł generał podniesionym głosem. — Graf Solochub — powiedział po rosyjsku rozgniewany admirał. — Wiemy, jak przed paru laty odżegnywał się pan od polskości niż od diabła — — A teraz zawraca mi pan głowę swoim patriotyzmem. Szkoda, że pan nie został tam, w swoim siemienowskim pułku Leibgwardii. Pan pierwszy umknął z Rosji jak kundel, zdradzając prawosławie cara i swoją prawdziwą ojczyznę. Rozstaliśmy się, nie podając sobie ręki, ale obyło się bez pojedynku. Solochów złożył raport do marszałka, ale szczęśliwie bez skutku. Otrzymywałem również listy od osób wysoko postawionych, którzy korzystając z pięknego lata, chcieli sami lub w towarzystwie przyjaciółek spędzić kilka dni inkognito w Gdańsku. Nie należałem do sekty purytanów. Nie widziałem więc racji do odmawiania im przepustek granicznych, tym bardziej, że każda odmowa powiększyłaby już dosyć dużą liczbę ludzi miniechętnych. Nie było wśród nich osób które mógłbym podejrzewać o zamiary geszewciarskie. W każdym razie te podróże do Gdańska otworzyły mi niejedną tajemnicę, którą dyskretnie wymazałem z mojej pamięci. Do Gdańska przyjechał również Żeromski. Niestety nie miałem czasu, by zająć się nim i oddałem go pod opiekę Bańkowicza. Podobno czuł się urażony, że osobiście nie witałem go na dworcu. Zarzut był niesłuszny, bo o swoim przyjeździe sam nas nie zawiadomił. Z przywitał się dość zimno i odmówił zaproszenia na obiad, tłumacząc się, że ma spotkanie z przedstawicielem ludności kaszubskiej, doktorem Kubaczem, z którym zawczasu umówił się pisemnie. Oddaliśmy do jego dyspozycji samochód i motorówkę, ale nie skorzystał z tego, twierdząc, że nie jest osobą urzędową i że wizyta jego jest ściśle prywatna. Mało mnie to wówczas przejęło. Nie należałem nigdy do wielbicieli Żeromskiego. Córka jego była żoną mojego lewicującego kuzyna Jana Witkiewicza, który upatrywał we mnie wszystkie najgorsze z ich punktu widzenia wady. Konserwatysty, ugodowca, obszarnika i Bóg raczy jeszcze wiedzieć kogo. Sądzę, że Romski nastawiony przez swojego zięcia, nie miał widać ochoty spotkać się ze mną. Starałem się, jak mogłem, nie brać udziału w pracach przybywających do Gdańska polskich komisji, które pertraktowały z gdańszczanami przyszłe stosunki polityczno-prawne. Swoje stanowisko traktowałem jako tymczasowe, miałem zadania czysto praktyczne... I nie miałam czasu na trawienie długich godzin na naradach ciągnących się często tygodniami. Raziła mnie strata czasu, wikłanie jasnych spraw i licytowanie się przez członków strony polskiej przeróżnymi poprawkami, dodatkami, zastrzeżeniami, aby tylko móc się pochwalić w Warszawie, co się potrafiło zdziałać w Gdańsku. Cała ta praca... Była nieskoordynowana. Każda komisja i przedstawiciel każdego ministerstwa działał na własną rękę, nie troszcząc się o całość. Pozycja moja była przy tym nad wyraz nieprzyjemna. Miałem w Gdańsku reprezentować interesy państwa polskiego, a tymczasem wszystko wymykało mi się z rąk. Szczęśliwie do moich spraw jak port, wyładunek, nieruchomości, montaż lokomotyw i repatriacja... Nikt się do czasu nie wtrącał. Aby wyjaśnić moje stanowisko, udałem się do Warszawy i po naradzie z Minkiewiczem i w prezydium Rady Ministrów doszedłem do przekonania, że najlepiej będzie trzymać się na uboczu prac komisji. Chyba, że moja obecność i mój podpis okażą się konieczne. Koniec odcinka dziewiętnastego. Odcinek 20. Każda komisja miała swojego przewodniczącego. Na czele polityczno-prawnej stał pan Bogdan Kutyłowski, adwokat petersburski i jeden z redaktorów poczytnego tygodnika Kraj, wydawanego w Petersburgu przez pana Erasma Pilca. W komisji celnej pierwsze skrzypce grał pan Lewakowski, urzędnik austriacki który całe życie spędził w Wiedniu, zresztą człowiek o wielkiej ogładzie towarzyskiej i mam wrażenie wielkiej rutyny. Zastrzegłem sobie prawo głosu w tej komisji w sprawach dotyczących umowy celnej i różnych ułatwień czynionych dla Gdańska przy wozie produktów rolniczych potrzebnych dla aprowizacji tego miasta. Wśród przeróżnych przyjezdnych pojawił się inżynier Czarnowski-Wielkopolanin, który od wielu lat pracował w poznańskiej dyrekcji kolei, nie zajmując jednak jako Polak poważniejszego stanowiska. Mimo nieco ciasnego poglądu na sprawy ogólne, był to dobry kandydat na przyszłego prezesa dyrekcji kolei w Gdańsku, która miała podlegać Polsce. Czarnowski był świetnie obznajmiony z kolejnictwem niemieckim, ale jak każdy wielkopolanin, Miał do Niemców to samo brutalne podejście, co Niemcy do Polaków. Toteż pierwsze dni jego pobytu w Gdańsku i stosunek do Geheimrata Zejringa postawił mnie w mocno kłopotliwym położeniu. Z trudem udało mi się wpłynąć, aby przynajmniej na razie zmienił swoje nastawienie. Z biegiem czasu bardzo polubiłem inżyniera Czarnowskiego, i mianowanie go na stanowisko prezesa kolei uważałem za bardzo trafne. Zresztą starałem się jak mogłem popierać Wielkopolan, których solidność, lojalność i pracowitość nauczyłem się cenić. Na nieszczęście Gdańsk został z czasem opanowany przez Galileuszy, z dużą szkodą dla polskiej sprawy. Wyniesiony przez nich z Galicji kompleks niższości w stosunku do Niemców i uniżoność do cudzoziemców, jak Anglicy, źle służył polskim interesom. Wśród tych urzędników pochodzących z Małopolski wyjątek stanowił dyrektor CEU, pan Lewakowski. Człowiek o szerokich horyzontach, kulturze europejskiej i nie mający w sobie nic zdrobno-urzędniczej, a przepojonej intrygą mentalności większości Małopolan. Wszystkie hotele gdańskie były w tym czasie przepełnione Polakami, a w restauracjach, szczególnie w Radsklerze, rozlegała się mowa polska. Mając już dosyć Danzigerhof, przeniosłem się do mniejszego, ale milszego hotelu Deutsches Haus, leżącego na Kolnmarkt w pobliżu Starego Miasta. Przyjeżdżali również Skandynawowie których musiałem przyjmować gościnnie, oprowadzać po Gdańsku, pokazywać port i urządzenia portowe. Była przyjazdem misja duńska. Byli przedstawiciele handlowców szwedzkich, byli Norwegowie. Wiadome jest, że Skandynawowie nie lubią wylewać za kołnierz, a Szwedzi nie tylko lubią dobrze wypić, ale i zjeść. Te przejazdy zabierały mi sporo czasu i kosztowały dużo pieniędzy. Szczęśliwie minister Minkiewicz wydzielił mi fundusz reprezentacyjny do mojego uznania, bo inaczej pozostałbym zapewne bez grosza przy duszy. W wyniku moich powiązań z rodziną Noblów w Szwedzi przyjeżdżali do mnie jak do swego. Cesarzowa matka z domu księżniczka duńska, dowiedziawszy się od Skaweniusa, byłego posła duńskiego w Petersburgu, że syn generała, kniazia Piery Jasławskiego, jest przedstawicielem polskim w Gdańsku, skierowała do mnie nawet duńską misję Czerwonego Krzyża. Było to dowodem łaski i pamięci cesarzowej matki o moim ojcu, która sama jakże boleśnie musiała przeżyć męczeńską śmierć swojego syna. Na początku sierpnia Otrzymałem pilną depeszę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do delegata generalnego w Gdańsku. Spodziewane jest w ciągu trzech dni przybycie do Gdańska statku z Finlandii z pięciuset repatriantami na pokładzie. Proszę przygotować pomieszczenia, przyjąć ich i odesłać do Warszawy, gdzie przejmie ich urząd emigracyjny. Skrzyński W pierwszej chwili... Nie wiedziałam, co mam robić, skąd zacząć, gdzie ich ulokować, nakarmić, jak wysłać. Wezwałem do siebie Borowskiego, Wańkowicza i Jasińskiego na naradę. Najtrudniejszą wydała się sprawa zakwaterowania. Rozmieszczenie pięciuset repatriantów na mieście, wśród ludności niemieckiej jawnie niechętnej Polakom, było nie do pomyślenia. Borowski zaproponowałby skontaktować się z kapitanem portu Zenkem, który w kilkanaście minut był już swoją motorówką w porcie wolnocłowym. Jedyne wyjście, rzekł po namyśle Zenka, to umieścić ich w barakach kwarantanny. Myśl była świetna. Tuż przy wylocie do portu stały długie baraki, szare, niskie, drewniane. Strefa była odrutowana jako przeznaczona na kwarantannę. Nie zwracałem na nią dotąd uwagi, ale teraz była to moja deska zbawienia. Bez zwłoki udaliśmy się tam. Baraki od roku były puste. W czasie wojny mieścił się w nich szpital wojenny dla zakaźnie chorych. W barakach były łóżka żelazne, były nawet materace. Niestety, baraki te były w gestii miasta i Zenkę nie mógł nimi rozporządzać. Posłałem Jasińskiego, by załatwił zamem przydział baraków, jednocześnie prosząc komandora Henra Hanna, by poparł sprawę u Oberbürgermeistera. Przed południem sprawa była załatwiona, a po obiedzie firma Benke und Zieg przysłała kilkunastu robotników, którzy pod nadzorem jednego z moich kontrolerów zajęli się oczyszczaniem pomieszczeń i wietrzeniem materaców. Potulickiego posłałem do doktora Wybickiego i doktora Kubacza z prośbą, aby zmobilizowali do pomocy panie Polki i wystarali się o kucharza i służące. Przypomniały mi się czasy organizowania szpitala wojskowego imienia carowej Aleksandry w Wilnie. Tegoż samego dnia zatrudniłem malarzy i stolarzy spośród miejscowych kaszubów, by doprowadzić baraki do ludzkiego wyglądu. Jasińskiemu, który miał powierzone prowadzenie spraw personalnych, poleciłem, by wybrał któregoś z najbardziej odpowiedzialnych naszych konwojentów z Mławy i sprowadził go do Gdańska jako kierownika naszego prowizorycznego wydziału repatriacyjnego. Wybór padł na pana Raczewskiego, który okazał się doskonałym organizatorem. Co do wyżywienia... To nie przewidywałem kłopotów, mając własną kantynę w porcie. Pozostała sprawa wagonów. Zadzwoniłem do Bartla, który tym razem, nie wykłócając się, obiecał mi przysłać sześć wagonów czwartej klasy. Innymi nie rozporządzał w danym momencie. Tym razem ministerstwo dotrzymało słowa i w dwa dni po mojej rozmowie nadeszło do portu wolno aż osiem wagonów. Pozostała jeszcze jedna, na pozór drobna sprawa – desinfekcja. Z tym mieliśmy największe trudności. W Wydziale Sanitarne Miasta stawiano nam masę przeszkód. Aż wreszcie, po odpowiednich krzykach z mojej strony, Niemcy przysłali kolumnę sanitarną. Pozostawiła ona po sobie chyba umyślnie takie aromaty desynfekcyjne, że trzeba było wietrzyć bez przerwy wszystkie pomieszczenia, a ja miałem przez kilka dni stały zapach chlorku w nosie. Szczęśliwie statek przypłynął z parodniowym opóźnieniem. Wśród repatriantów znalazło się około stu Rosjan, którzy zdowali zbiec od bolszewików do Finlandii. Uważałem za swój honor dać im możliwe warunki i nie narażać na upokorzenia. Na ogół baraki robiły dobre wrażenie. Zawieszono ładne firanki, wszędzie było pełno kwiatów w doniczkach, w sali jadalnej stały wielkie bukiety. Na zajut część repatriantów zaadowaliśmy do wagonów i pierwszym pociągiem wysłaliśmy do Warszawy. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, niemniej złożono na mnie skargi głównie za przewożenie repatriantów czwartą klasą. Repatriacja ta zabrała mi sporo drogiego czasu. Kosztowała wiele nerwów i niestety nie był to jej koniec. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiadomiło mnie, że przewidują w najbliższym czasie repatriację z Rosji kilku tysięcy osób poprzez Rygę i Libawę. W okresie mojej delegatury w Gdańsku przejęliśmy około trzech tysięcy osób i dopiero po dziesięciu miesiącach, gdy wszystko mieliśmy zorganizowane, Urząd Emigracyjny zgłosił swoje prawa. Zaczęło się państwo w państwie i istny bałagan. Urząd nikomu z nas nie podziękował i nie powiedział dobrego słowa. Ten sam urząd nie raczył nawet odebrać repatriantów z pierwszego pociągu na dworcu w Warszawie, mimo wyraźnych zleceń ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gdyby nie nasza ekspozytura, gdyby nie panowie wincza i Staś Sierakowski, który akurat bawił w Warszawie, repatrianci znaleźliby się na bruku. Naczelnikiem urzędu był pan Kutyłowski, który chyba tę posadę zawdzięczał protekcjom wpływowego mecenasa Kutyłowskiego swojego ojca. Głęboko oburzony... Zreferowałem całą sprawę Padrewskiemu, niestety zbyt zacnemu i miękkiemu premierowi. Sprawa ta pozostawiła we mnie wielki niesmak. W końcu lipca przyjechała do Gdańska wycieczka posłów na Sejm. Siedząc z daleka w Gdańsku i nie biorąc aktywnego udziału w polityce, z daleko idącym niepokojem obserwowałem działanie Sejmu. Już w pierwszym okresie zaczęło pojawiać się to kumoterstwo partyjne, które stało się przekleństwem Polski. Kumoterstwo, w którym zatraciła się właściwa ocena człowieka, a na pierwszym miejscu była stawiana jego przynależność do tej lub innej partii. Ten nepotyzm partyjny doprowadził do obsadzania wszelkich placówek, czy to rządowych, czy nawet samorządowych, według partyjnego klucza. Zaczął się szybko bałagan, który siłą rzeczy musiał prowadzić do jakiegoś przewrotu. Większość posłów, szczególnie lewicy, nie doceniała, jak olbrzymie znaczenie odgrywa w narodzie jego indywidualna, oryginalna tradycja. Jak powiedział do mnie Antoni Smetona, nic, co jest związane z naszą przeszłością, nie jest nam obojętne. Ten litewski polityk znał nas lepiej od nas samych, snując w mojej obecności smutne dla Polski przepowiednie. Na wyścigi popisywano się w Sejmie, tak jak sądził, frazesami będącymi już w XX wieku anachronizmami, gestami bezrealnego znaczenia, pustosłowiem o demokracji. Cieszono się nimi i bawiono. Pełno było tych typowo półinteligenckich gestów, jak zniesienie herbów szlacheckich przez Sejm ustawodawczy, gdy w tym czasie kraj wymagał pracy nad programem gospodarczym. Herby szlacheckie dawno już przestały odgrywać jakąkolwiek rolę społeczną czy polityczną, a akt ich zniesienia był wandalizmem bez sensu. Wycieczka sejmowa Składała się z kilkudziesięciu posłów z różnych ugrupowań A na jej czele stał poseł Aleksander Roset Tak jak ja Filister Arkoni Wśród uczestników byli więc ludowcy z Witosem na czele Byli narodowcy, byli konserwatyści, których reprezentował hrabia Baborowski, Ze wszechmiar wartościowy i rzeczowy człowiek były poseł do parlamentu w Wiedniu Było paru socjalistów z których tak swoją indywidualnością, jak i rzeczowym podejściem, wybijał się poseł Diamant. Daszyński oczywiście nie zaszczycił Gdańska swoją bytnością. Natomiast niespodziewanie w osobie Diamanta znalazłem swojego obrońcę i jednego z posłów, którzy starali mi się pomóc w Sejmie. Diamant przyznał się w rozmowie ze mną, że był przez Daszyńskiego uprzedzony do mnie i że jest rad, mogąc uznać zarzuty Daszyńskiego względem mnie za niesłuszne i krzywdzące. O wypadku z posłami z jego frakcji, których odesłałem kilka tygodni temu w wagonie z mąką, dyskretnie nie wspominał. Koniec odcinka dwudziestego